Rozdział czternasty. Abinadi przytacza słowa Izajasza o Mesjaszu. Upokorzenie i cierpienia Mesjasza, który odda życie za grzechy swego ludu i wstawi go za grzesznikami. Porównaj z rozdziałem 53. Izajasza. Czyż nawet Izajasz nie pyta, kto nam uwierzył i komu zostało objawione ramię Pana? Wyrośnie on przed nim jak młody szczep i niczym korzeń z zeschniętej ziemi. Nie będzie w nim piękna ani blasku, gdy go zobaczymy, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odtrącony przez ludzi, mąż boleści i oswojony z cierpieniem. Postąpiliśmy, jak gdyby zakrywając przed nim twarze, był wzgardzony, a my mieliśmy go za nic. A przecież on się obarczył naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści. A myśmy uważali, że był ukarany, Porażony przez Boga i gnębiony. Lecz On był przebity za nasze grzechy, Bity za naszą niegodziwość. Spadła nań chłosta, niosąca nam pokój, A przez Jego rany jesteśmy uzdrowieni. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, A Pan obarczył Go przewinieniami nas wszystkich. Dręczono Go i zadawano cierpienie, a mimo to Nie otworzył ust swoich Jak baranek na rzeź prowadzony Jak owca nie ma wobec strzygących Tak on nie otworzył ust swoich Po uwięzieniu i sądzie został zgładzony I kto dba o jego potomstwo? Odebrano mu życie Za grzechy mego ludu został zabity Grup mu wyznaczono z przestępcami i w śmierci swej znalazł się pośród bogaczy Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy I w jego ustach kłamstwo nie powstało. Mimo to spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem Gdy odda swe życie na ofiarę za grzechy Ujrzy swe potomstwo, dni swe przedłuży A wola Pana spełni się przez niego Po udrękach swej duszy ujrzy światło I nim się nasyci Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, wziąwszy na siebie ciężar ich win. Dlatego dam mu zaszczytne miejsce i podzieli się on zdobyczą z silnymi, albowiem siebie na śmierć ofiarował i policzony został między grzeszników. Poniósł on grzechy wielu i wstawił się za grzesznikami.